Witamy w kolejnym podcaście w blogu Johny Cichonio i Realservice.pl. Jest z nami Cichonio. Witam. I także w Poznaniu jest Tomek. Witaj Tomku. Witam, witam serdecznie. Ja jestem oczywiście Johnny i teraz dzisiaj ja poprowadzę. E, możecie się domyśleć dlaczego. E, może na początku szybkie pytanie. No Jak wam się podobał mecz? E, ogólne wrażenia. E, no Tomek, może ty pierwszy zaczniesz, bo Barcelona wygrała. To co bardzo no. Co to co, co dużo mówić? No, bo, był to jeden z najlepszych meczów, który widziałem w swoim życiu. Totalna dominacja. Tak naprawdę wie, wiele osób po tym meczu e, mówi, że, że, że ciężko w ogóle zobaczyć coś lepszego w wykonaniu jednej drużyny. Nie, nie wiadomo, czy, czy, czy, futbol, czy futbol się skończył na, na tym spotkaniu, czy, czy, czy Barcelona może zagrać jeszcze lepiej niż w tym meczu e, z Realem. mi Ciężko to sobie wyobrazić. Nie wiem, co, co musiałoby się stać. No, oczywiście mógł być wyższy wynik, ale jeśli chodzi o sam styl gry, to bardzo możliwe, że, że już lepszego meczu Barcelony nie zobaczę, więc, więc czuję się stuprocentowo spełniony. A ty cicho nie, jak twoje wrażenia z meczu? No jak mecz wyglądał to widzieliśmy wszyscy. Barcelona oczywiście zagrała wszystko co chciała tak naprawdę. Real, Real z kolei Realowi nic nie wyszło zupełnie, począwszy od pressingu, który Niby był, ale tak naprawdę w ogóle nie, nie, nie prowadził do odbioru piłki poprzez obronę, która była no na tyle dziurawa, że te piłki penetrujące prosto padły, po prostu przechodziły do napastników. Nie działał atak, który nie potrafił przedrzeć się w ogóle pod pole karne Barcelony. Praktycznie nie było żadnej sytuacji czystej. Także wszystko, wszystko zawiodło. Nikt nie był w stanie z, z, z realu w ogóle po, po, podźwignąć jakoś tego meczu, poniżej do przodu. Także... No cóż, no bo mecz ciężki do oglądania już od, od 10 minuty i, no i tyle, no i dobrze już się skończyło. No cóż, ja dodam od siebie tylko, że zgadzam się taki z Tomkiem, jak i z Cichoniem. To może nie, nie często będzie się zdarzało w tym podcaście, ale no uważam, że Barcelona zagrała najlepszy mecz, jaki, jaki widziałem, to, to na pewno, no, jaki widziałem na żywo. E, przeciwko Realowi to już w ogóle nie mam wątpliwości, że to, że to był najlepszy występ Barcelony, e, jaki kiedykolwiek e, być może był w ogóle w historii. Tak też piszę. takie jest też odczucie w, w Barcelonie i jak się czyta prasę e, z Katalonii, więc e, no myślę, że, że, że, że, że nie można było sobie wymarzyć lepszego meczu. E, Real zawiódł i właśnie chciałem zapytać was jeszcze... Bo mieliśmy podcast przed Grand Derby i tam mówi, omawialiśmy, jak może wyglądać ten mecz. I jak się sprawdziły Wasze przewidywania? Może może od Cichonia, jak Twoje przewidywania się sprawdziły na ten mecz? Czy, czy Real zagrał tak, jak myślałeś, że zagra? Czy taki skład wystawił oprócz Iguana, który był kontynuowany tak? No, czy, czy spodziewałeś się, że Mourinho właśnie tak zagra, jak, jak zagrał wczoraj? Um... Czegoś podobnego może się spodziewałem, Mourinho, trudno, trudno tak do końca nawet powiedzieć jaki był pomysł jego, bo po prostu nic nie wyszło, więc nie wiem jak to miało wyglądać do końca, na pewno próbował, próbował grać wyżej niż, niż tutaj generalnie wy chyba mówiliście, czy niż wiele osób zresztą się spodziewało prawda, autobusu, na pewno próbował grać wyżej, Trochę za mało agresywnie dla mnie, ale chyba jeszcze będziemy mówić o takich o takich bardziej szczegółowych rzeczach. To co warto zauważyć. Di Maria wyszedł na lewym skrzydle właśnie, żeby on grał momentami jako piąty obrońca w ogóle w linii z, z pozostałymi. Marcelo był tak bardziej na środku. Także tu Di Maria miał te, tego, tego skrzydła pilnować. Ronaldo grał na prawej stronie, z której było mniejsze zagrożenie, bo Abidal grał po prostu bardziej cofnięty niż Dani Alves. Poza tym no wyszedł Ozil jednak, a nie, a nie trzeci defensywny pomocnik. Mourinho to już zapowiadał, więc to nie było niespodzianki, więc myślę, że, że to tyle, jeśli o to chodzi. No Marcelo pewnie będziecie chcieli powiedzieć. Marcelo nie miał oczywiście dobrego meczu, ale znaczy sam początek miał dobry. Powiedzmy, że jeśli chodzi o odbiór piłki... Przed polem karnym, czy na skrzydle, to radził sobie całkiem dobrze. No natomiast jeśli chodzi o jakby trzymanie swoich zawodników w polu karnym, kiedy idzie w rzutka, no to, to nie od dzisiaj jest jego problem. No i to, że Murnie go zdjął, to też jednak, jednak coś mówi. Natomiast już chciałem uprzedzić tutaj: Marcelo nie, nie, nie był, nie można powiedzieć, że, że to on zawalił ten mecz. Po prostu przy tak grającej drużynie, można by się przyczepić każdego. No i tyle, tyle ode mnie na ten temat. Tak, wspominaliśmy o Marcelo w naszym podcaście wcześniejszym. To właśnie Tomek, to jak twoje wrażenia, czy Guardiola ci czymś zaskoczył, albo Mourinho, czy twoje przewidywania się sprawdziły? Może powiedz o swoim odczuciu. No Barcelona oczywiście nie zaskoczyła swoim składem, dokładnie taki skład jak się spodziewaliśmy. No i czy, no zaskoczyło mnie to, jak jednak fantastycznie graliśmy, rozpodziewałem się większych kłopotów. Przecież w poprzednim podcaście rozmawialiśmy o tym, że mają być to wyrównane gron derby i tak naprawdę się nastawiłem na takie właśnie spotkanie. no Zaskoczyło mnie, mnie to, jak, jak słaby był real. Natomiast jeśli chodzi o przewidywania względem Realu, myślę, myślę, że się w dużej mierze sprawdziły, czyli ci, ci zawodnicy, którzy debitowali w, w Grand Derby, którzy są nowi w Realu, tak naprawdę nie, kompletnie nie unieśli tej presji, czyli Ezil, którego dopiero zauważyłem, kiedy, kiedy był na graficy, gdy zmieniał go Las Diara, czy, czy, czy Di Maria, który, tak, tak jak Cichoniu mówił, Di Maria się cofał, ale tak jak w meczu z Interem Eto się cofał i rzeczywiście potrafił wywalczyć te piłki, był agresywny, tak, tak w Realu Di Maria kompletnie nie spełniał tej roli, a myślę, że Mourinho miał na niego podobny pomysł, co, co na Eto w meczu Barça inter No bo no, plus Kedira, którego tam, nie wiem, pierwszy raz widziałem może w drugiej połowie, kiedy wykonał jakieś nie, nie, niecelne podanie, tak nie jestem sobie w stanie przypomnieć e, jakiegoś jego odbioru, więc myślę, myślę że ci zawodnicy e, kompletnie nie, nie, no nie unieśli tego meczu w barwach Realu. Marcelo oczywiście pięknie przepuścił Pedro, wielokrotnie oglądałem tą powtórkę, pięknie stał, pilnował pozycję, rzeczywiście Pedro fantastycznie ściął do pola karnego, no i wbił drugą bramkę, co tu, co tu dużo mówić, no, na Marcelo liczyliśmy i nie zawiódł naszych oczekiwań. To ja chciałem powiedzieć, może jeszcze trochę w obronie tych, tych młodych zawodników, że... Ja myślę, że to samo, co ty tam jak powiedziałeś, można tak naprawdę o każdym powiedzieć. Moim zdaniem Ramos był gorszy od Marcelo. Xabi Alonso wcale nie był, nie był lepszy od Kediry. Nie wiem, Ronaldo nie był lepszy od Di Marie czy Ozilla, tak samo Benzema. Także myślę, że to nie była kwestia. To, to, to prawda, że ci zawodnicy nie, nie byli w stanie pociągnąć gry do przodu nie ma lidera i to jest, to, jest, to jest w tej chwili problem, natomiast tak jak mówię, ja po prostu nikogo też w dół nie wyróżnia, tak samo jak, jak nikt nie zagrał dobrze tak po prostu cała drużyna, cała drużyna kompletnie zawiodła no tak cicho nie, ale mówiliśmy o jakiejś nowej jakości w Realu, także jeśli, jeśli ta nowa jakość ma być, oprócz osoby menadżera należy się koncentrować na nowych zawodnikach. Czyli w porównaniu z poprzednim Grand Derby, ci nowi zawodnicy no nie wnieśli kompletnie żadnej nowej jakości do zespołu Realu. No Możemy jeszcze o Carvalho podyskutować, który z boiska powinien wylecieć wcześniej, także także na no, tej nowej jakości kompletnie nie było. Zawodnicy, którzy zawodzili w poprzednich meczach z Barsą. Zawiedli również w tym meczu nowi zawodnicy, nie wniesie nic nowego, jeśli chodzi o Real. Tak, pod tym względem tak, tylko ja bym się po prostu spodziewał, że któryś z bardziej doświadczonych zawodników, w sensie tu odpowiedzialność bardziej była na Ronaldo czy na Saovi Malonzo, żeby oni, oni przynajmniej dali jakiś sygnał, żeby pokazali, żeby, żeby to oni pociągnęli grę do przodu, natomiast no właśnie, będziemy pewnie mówić o, o, o, o tych Grand Derby w porównaniu z zeszłorocznymi. Właśnie chciałem teraz powiedzieć, znaczy właśnie porównać jakby, bo spodziewaliśmy, mówiliśmy, się przed, mówiliśmy przed meczem, że e, obawialiśmy się trochę Mourinho i tego jak, jak on przygotowuje zespół, bo znamy Mourinho, on słynie z tego, że e, dobrze motywuje zawodników, potrafi ich zmotywować na każdy mecz, nieważne czy to jest e, Herkules czy, czy właśnie Barcelona i właśnie on bierze na siebie całą tą presję. I właśnie wydawało się, że w tym sezonie może Real, Real będzie właśnie w stanie no, nawiązać taką równo, równorzędną walkę z Barceloną i właśnie chciałem porównać te Grand Derby zeszłoroczne, bo Pellegrini jak przyjechał w tamtym roku też był na pozycji lidera i Real grał moim zdaniem o wiele lepiej. Nie tyle pod względem jakby jakości gry tylko w waleczności właśnie, on był bardziej zmotywowany. Nie było czegoś takiego jak Barcelona, no tutaj też Barcelona strzeliła 4 gole i potem sobie klepała piłkę o 30 minut, bo już nie chciała grać tak naprawdę, ale no Real w ogóle nie istniał, nawet nie wiem, no nie było oznaki, że walczą. No jak wy widzicie to porównanie, czy Mourinho zawiódł, czy, czy, czy, czy Pellegrini może okazał się lepszym motywatorem niż, niż Mourinho w tym meczu, bo Mourinho naprawdę tak, tak, tak jak jego zmiany w przerwie wpuścił lasa za Ezila, który nie wiem, no 2-0 było, jeszcze mógł walczyć o wynik, na las nie jest jakby zawodnikiem ofensywnym. Yy, czy czy cicho nie, twoim zdaniem, Mourinho popełnił błędy, czy, czy Pellegrini okazał się lepszym motywatorem i lepszym taktykiem na Barcelonę niż Mourinho? Myślę, że. O... Ja teraz się zastanawiam trochę nad, jakby z perspektywy pomeczowej, po nad, nad wypowiedziami też Mourinho przed tym meczem, że on um, trochę trochę jakby mówił, mówił co innego niż to, do czego nas przyzwyczaił, że, że e, liczymy na, na dobry mecz, po prostu na piękną grę, że jeżeli tutaj coś nie wyjdzie, to, to tylko będzie wina treneru, czyli jakby być może on po prostu trochę, trochę liczył się z tym, że ten mecz może mogą przegrać i w związku z tym chciał być może zdjąć trochę, trochę presji już zawczasu. Ja mam wrażenie, że on wystawił ten skład taki jak wystawiał... Żeby, żeby jakby podtrzymywać jakieś, jakąś tożsamość Realu i po prostu ich styl, żeby, żeby dać taki sygnał, że my, my tutaj gramy swoje nawet jeżeli coś nie wyjdzie. Natomiast um, zmiana Lasa w przerwie na, na Ozi, w sensie za Ozilla, um, no to, no to, to każę oczywiście zadać pytanie dlaczego tak od razu nie graliśmy, skoro Las zagrał, to dlaczego nie, nie, nie, nie wzmocnialiśmy środka, kiedy było 0-0, a, a dopiero po tym jak przegrywaliśmy i, i dlaczego osobiliśmy atak w, w przerwie, prawda? Ja w ogóle, kiedy Lasa zobaczyłem na boisku, m, zastanawiałem się na przykład, czy na przykład Di Maria nie, nie, nie zejdzie, bo w tych powiedzmy dwóch, dwóch i pół akcji, które mieliśmy przy pierwszej połowie, jednak Ozil brał udział i, i dobrze było, żeby on, on został, no ale e, tak naprawdę najlepiej by było dla Realu, gdyby Ozil został na boisku, a las jeszcze doszedł i wtedy być może byśmy byli coś, coś w stanie zrobić. Kenny Aglisz na swoim Twitterze napisał, że po trzecim golu, że Mourinho powinien prowadzić Dudka, bo Casillas sam sobie nie radzi i dwóch na bramce powinno ich stać. No Tomek, jak, jak twoje wrażenia? Czy Mourinho, czy Mourinho cię zawiódł jakby? No bo mnie, powiem szczerze, trochę zawiódł i ty, ty swoim zachowaniem też na ławce jakby nie mobilizował swoich zawodników, nie, nie wychodził tam jakby, to nie był ten słynny Mourinho, który... No może on tylko prowokuje, gdy wygrywa, a jak przegrywa to już nie ma, nie ma na to siły i wie, że jest bez rady. No jak, jak twoje wrażenia z Mourinho i Pellegrini, jakbyś porównał z tamtymi derbami? No chciałbym na wstępie skomentować wypowiedź Cichonio, który tutaj sugeruje, że geniusz Mourinho przewidział taki, a nie inny projekt tego spotkania, bo przewidział to, że Real będzie słabszy od Barcelony, no jest to oczywiście dorabianie dodatkowych teorii po spotkaniu i myślę, że to tylko pokazuje nawet ty Cichonio, fan Realu dosyć racjonalny momentami, Widzę, widzę, ulegasz tej magii Mourinho, temu geniuszowi Mourinho, który wierzy, że mecz zostanie przegrany, już jego wypowiedzi przedmęczowe na, na, na to wskazują. No, no, no Jest to kompletnie, e, moim zdaniem, pomysł bez, bez żadnych podstaw. Jeśli, jeśli chodzi o Mourinho kontra Pellegrini, no, no, no zespół Mourinho kompletnie zawód. Ja, ja przyznam się, spodziewałem się o wiele, o wiele cięższej przyprawy. Pamiętam mecze barca Chelsea, który ledwo co wygraliśmy 2-1, nie wiem czy takiego zawodnika pamiętacie, Maxi Lopez wtedy wszedł i odmienił nagle mecz. Jego jedyny dobry mecz w Barcelonie. Czy też to spotkanie z Interem z tego roku, gdzie, gdzie Męczarnie były niesamowite, gdzie ten Inter naprawdę fantastycznie, fantastycznie się ustawiał. Grał, grał mądrze i agresywnie, oczywiście defensywnie, no, ale na nic innego nie mogli sobie pozwolić, natomiast tutaj ten pressing Realu rzeczywiście był trochę wyższy niż, niż ja się spodziewałem, prawdę mówiąc. Widać było, że jakaś organizacja tam jest, tylko, no, tylko ten pressing nie przynosił kompletnie, kompletnie żadnego skutku, oprócz może pierwszych 10-15 minut, gdzie, gdzie Real dwa, trzy razy rzeczywiście pokazał to, z czego stosuje w tym sezonie, szybkie przejęcie, szybka akcja, podanie do przodu, chyba, chyba tam Di Maria miał jeden, jeden nie natomiast no oprócz tego realnie pokazał nic po prostu w tym meczu, Pellegrini zdecydowanie lepiej przygotował zespół rok temu, to, to nie ulega wątpliwości. Ja chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o tą motywację Mourinho czy, czy może, może brak tej motywacji, że, że niby tego nie było widać. Znaczy ja widziałem, że generalnie zawodnikom oni chcieli biegać, tylko, tylko to wyglądało tak, że ka każdy biegał jakby sobie, że, że momentami drużyna stała, na przykład Benzema próbował coś ruszyć albo momentami, nie wiem, Di Maria próbował coś ruszyć, brakło zdecydowanie um, takiego, takiej gry zespołowej. Um, powiedzmy, radosnej w jakiś sposób, w tym sensie, że po prostu cały zespół nie ogląda się za bardzo na, na, na rywala, tylko wie, co ma robić. Nie, nie było tego do końca widać i myślę, że, że mm, zmotywować kogoś można tak, żeby uwierzył w siebie dopiero, kiedy, kiedy ten ktoś to, to jest kwestia jakby wyćwiczenia tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli nie masz, nie masz pewnych, pewnych schematów wyćwiczonych, motywacja tutaj nie pomoże, bo tylko będzie rodzić frustrację, bo nie będziesz w stanie tak nic zrobić. Piłka nożna jest sportem zespołowym, więc tu trzeba po prostu mieć kolektyw zgrany. Pocieszenie dla fanów Realu jakie, jakie mogę znaleźć. Że Pamiętam jak Inter przyjechał na Camp nou w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No i Oczywiście to nie wyglądało tak źle jak, jak, jak teraz Real, ale, ale to też mecz był inny. Ale generalnie z grubsza biorąc wyglądał podobnie. Nie był w stanie zagrozić Barcelonie tak naprawdę. Stracił dwa gole, przegrał 2-0. Um, nie mówię, że, że wygramy oczywiście od razu na wiosnę z Barceloną, natomiast jeżeli po prostu klub zachowa spokój zawodnicy jakoś się nie podłamią tą, tą porażką, to jestem pewien, że, że z czasem to będzie wyglądało lepiej, bo po prostu będzie więcej pracy włożonej, więcej, więcej automatyzmu w drużynie, więcej zgrania i no i tyle. No i myślę, że to, że to jest to akurat jest pewne. Natomiast na, na co tą, tą drużynę stać tak, tak na maksa, no to, to zobaczymy dopiero. No to jest ciekawe, co mówisz, no bo jakby. Możemy mówić, że to jest początek sezonu, to była 13. kolejka, tak? Dobrze mówię. No Real jeszcze nie grał z dobrym zespołem, no, znaczy z najlepszym zespołem, bo grał z Milanem. Za jak są jest są jakieś zespoły topowe teraz obecnie liczące się w Europie. Tak jak i Atletico Madrid, który zawodzi w tym sezonie. No, I to był pierwszy test jakby dla Realu. Wszyscy mówili, że Real dobrze wygląda, że zmienił się, że ma mentalność zwyci zwycięzcy, no ale jednak w spotkaniu, kiedy trzeba było to pokazać, no bo jakie jest inne spotkanie, gdzie można to pokazać, jak nie spotkanie z Barceloną? To zawód kompletnie I czy jakby e, to, co się mówiło o tym, że jakby Real już ma swój styl wypracowany i że właśnie bronią dobrze, że już się, te, ta mała ilość goli straconych też o tym świadczyła, dużo strzelonych goli no to jakby oni nabrali pewności siebie. Sami, same wypowiedzi przedmeczowe, kiedy Cristiano Ronaldo mówił po meczu z Almerią, jak Barcelona strzelił 8 goń no 8 goń to przecież nam nie niech nam strzeli 8 goń no strzeliśmy 5, no ale to jakby do, do 8 niewiele brakowało. Wydawało się, że, to, że ta drużyna nabrała pewności siebie, że już jest tak zdolna do sprostania na przykład Barcelonie, no a okazało się, że ta, ta pewność siebie znikła wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego w ogóle, no, nie było widać yy, tam, nie wiem, woli zwycięstwa w ogóle w ralu. No, właśnie o tym mówię w, w kontekście Mourinho, gdzie była ta jego motywacja, no bo ci zawodnicy naprawdę przed meczem wydawali się w swoich wypowiedziach, no ale to jeszcze gadanie tylko było może, no nie wiem jak to ci no, nie masz żadnego zarzutu do jakby do takiej motywacji właśnie, bo mówisz, bo sobie, bo sobie podawaliśmy i tyle, ale nawet nie, nie, nie, nie podchodził do naszych zawodników, nawet się nie starał swolować. No ale to mówisz o sytuacji, która już była tam 3-4-0 chyba, także... Ale to była 60. minuta meczu, pół godziny do końca gry, przypominam, Inter wygrywał 4-1 z Tottenhamem, a Tottenham walczył do końca i 4-3 się skończyło. No ale to, to porównujesz dwie, dwie jakby zupełnie inne rzeczy. Yy, chciałem powiedzieć tyle, że w momencie, po prostu to było widać... Yy... W, w, wiesz na co ci stać jakby w danym momencie i myślę że oni po prostu zrozumieli w tej 60 minucie, już że, że niewiele zrobią natomiast e, jeśli chodzi o motywację no to e... Wiadomo, wiadomo, że to nie o to chodzi, natomiast o, o, o, o taką grę, ale, ale widać, było, widać było, że ci zawodnicy chcieli wygrać. No bo e, o tym będziemy zaraz mówić, ale przecież widać było jak ta gra wyglądała w ostatnich 20 minutach. Po prostu Ile tam było fauli, ile tam było agresji i, i, i spięć na boisku. Więc myślę, że mówienie, że oni nie chcieli wygrać albo nie byli zmotywowani. Mm, po prostu oni nie byli tego, tego w stanie pokazać grając w piłkę i to tyle. Chciałem jeszcze coś dodać, nie wiem czy założyliście taką sytuację. Też do, do, do tej, Chciałem się włączyć do tej dyskusji o motywacji. Była taka sytuacja, zdaje mi się, że już przy 2-0 Ronaldo stracił piłkę, wydawało mu się, że był faulowany i wykonał taki klasyczny ruch, czyli wzięcie, położenie dłoni na pasie, czyli takie podparcie się tak zwane, nie wiem jak to inaczej określić. Czyli taki rok, który wskazuje, obrażam się na cały świat, co się dzieje, dlaczego sędzia nie bliże mi fali. Myślę też, że to fantastycznie, fantastycznie ukazało charakter Realu w tym meczu. Po, po, po 2-0 no już po prostu niektórzy zawodnicy w sprawach wolicjonalnych nie, nie mieli nic do dodania. No właśnie o tym mówię, że przy 2 0 kiedy jeszcze, jeszcze była szansa na, tak naprawdę, Real mógł nawiązać walkę jakukolwiek, oni się poddali po prostu. I Mourinho jakby nic nie zrobił, a przecież po tego sprowadzili on ma mentalność zwycięzca, a Nic nie zrobił. Mourinho co teraz ma dużo do zrobienia po prostu do końca sezonu. Ten mecz nie wyszedł, on, on nie był w stanie zrobić, sam to przyznał. Powinien był, był pewnie zrobić więcej, powinien być może inaczej ustawić zespół. To mówię, teraz już jakby to się, to się stało, zobaczymy co on, co on zrobi do końca sezonu. Ma szansę teraz udowodnić, że, że faktycznie jest w stanie coś z tej drużyny zrobić. Okay, powiedzmy teraz może trochę o znaczeniu tego meczu dla przyszłości ligi. Czy, czy uważacie, że, że Barcelona teraz po zwycięstwie nad Realem jest już mocnym faworytem do, do, do zdobycia mistrzostwa, czy to jeszcze za wcześnie o tym mówić i czy, czy jak potoczą się jakby losy Realu teraz, czy, czy właśnie się załamie, czy po tej czerwonej karce dla Ramosa będzie osłabiona obrona no i czekają go trudne mecze, czy, czy spodziewacie się, że Real potraci punkty, czy jednak podniesie się z tego z tej porażki i nawiąże walkę z Barceloną i kolejny Grand Derby rozstrzygną jakby sprawę tytułu. Tomek, jak ty sądzisz? Myślę, że wszystko tutaj zależy od Realu. Barcelona będzie na pewno grała swoje, będzie wygrywała mecze. Oczywiście raz na jakiś czas wpadnie jakiś remis, bo jest to nieodzowne. teraz wszystko... Oczywiście zależy od reakcji Realu. Ja osobiście mam nadzieję na taką reakcję, która miała miejsce po, po porażce na Bernabeu 2-6, jeszcze za Juan de Ramos, gdzie Real po prostu później oddawał merzameczem. meczem. Natomiast jest trochę zbyt wcześnie, żeby do końca taką reakcję przewidzieć. Mam nadzieję, że, że w najbliższych e, trudnych meczach Real po prostu potraci punkty, oczywiście nie spodziewam się, teraz, że, że będą teraz przegrywali e, z kim popadnie, natomiast mam nadzieję, że, że ta wiara we własne umiejętności e, trochę jednak wyparuje i że Real zostanie się drużyną regularnie tracącą punkty co, co dwie, trzy kolejki. No właśnie ciekawe, jak Ty uważasz, bo teraz czekają Was trudne mecze z Walencją, Villarreal, tak i Sevilla. Czy uważasz, że no, obawiasz się tych meczów, czy, czy uważasz, że jakby ten mecz, jakby to było wkalkulowane, ta, ta, ta porażka i dalej, czy dalej gramy to, co graliśmy i jakby ta porażka nie zachwieje w ogóle pewności siebie i stylu gry realu? Na pewno nie można powiedzieć, że to była wkalkulowana porażka, prawda? W sensie, że nie, nikt nie podchodzi do tego meczu, że jakżeli przegrami, nic się nie stanie. O remisie można tak powiedzieć, że remis byłby dobry, prawda? Natomiast... Zobaczymy, jak to będzie w tych najbliższych meczach. Faktycznie to, to jest wyzwanie teraz trochę większe niż się, niż się być może wydawało, bo, bo dodatkowo dochodzi konieczność podniesienia się po tej, po, tej, po tej klęsce z Barceloną. Także tu jest tutaj, tutaj też będzie m.in. zadanie Mourinho, żeby jakoś, jakoś tknąć ten zespół nową, nową motywację, nową wiarę. E ja bym się spodziewał, że raczej, raczej wygramy z Walencją. Nie są to te drużyny, które nas, nas, nas czekają, nie są to drużyny klasy Barcelony i, i, i po prostu dużo, dużo myślę, że łatwiej też będzie podejść do tego meczu, jakby, prawda? To, to wiara, wiara, wiara w siebie będzie większa. Natomiast ja czekam na te mecze też dlatego, że do tej pory mieliśmy albo tak naprawdę słabych rywali, albo bardzo, bardzo mocnych. Milan był. Był mocnym rywalem i tak, takich właśnie meczów jak, jak, jak z Milanem mi trochę brakuje w tym sezonie, żeby ta drużyna tak naprawdę też mogła w siebie uwierzyć, bo, bo co innego jak wygrywasz Santander 6-1, ok, wynik jest wysoki, ale to nie są, to nie są mecze, które, na których można budować tak naprawdę wiarę w siebie przed najważniejszymi meczami. Natomiast nie wydaje mi się, jestem pewien, że że wyścig o się nie skończył. W kontekście właśnie tytułu tak naprawdę straciliśmy tylko trzy punkty i nic więcej w tej chwili. Więc wystarczy, że, że podniesiemy się na, na te mecze, które, które nadejdą, co oczywiście nie jest takie oczywiste, ale, ale wierzę, że tak będzie. No i do następnych Grand Derby, które um, przy pomyślnych wiatrach faktycznie będą decydujące dla nas. To znaczy jeżeli po prostu nie będziemy nie będziemy tracić punktów a kto wie może jak tam się uda jakoś nawet jakąś delikatną przewagę wypracować. Myślę że, że, że, że to tak właśnie będzie wyglądało bardzo bardzo zacięty wyścig i, i te Grand Derby mogą być następne znowu znowu decydujące. Ja także uważam że ten mecz jakby nie wpłynie za bardzo na na losy mistrzostwa bo jeszcze za, za wcześnie jest mówić o, o mistrzostwie. Tylko z jednym zastrzeżeniem, że w Lidze Hiszpańskiej się liczy bezpośredni bilans spotkań między zespołami przy równej liczbie punktów. Więc jeżeli Barcelona wygrała 5-0, to Real by musiał, przy, równej, przy równej liczbie punktów na końcu sezonu Real będzie musiał wygrać na Bernabeu 6-0. Więc no, ciężkie zadaje przed Realem, jeżeli by była równa liczba punktów. Może powiedzmy też trochę o pracy sędziego we wczorajszym meczu. Jak oceniacie sędziego? No, Mourinho mówił, że, że to jest sędzia sprzyjający Barcelonie. Jakby Barcelona jest zadowolona z tego sędziego, a realnie za bardzo, jeżeli patrzę na statystyki. No i jak to wyszło w trakcie meczu? Jesteście zadowoleni z sędziego? Czy, czy macie jakieś zastrzeżenia? Tomek? Ogólnie jestem zadowolony sędziego. Jestem zadowolony z tego, że, że, że e, chyba co najmniej dwie bramki strzeliliśmy jak gdzie oczywiście nie było spalonego, natomiast mniej uważny asystent, mniej uważny sędzia e, mógłby tam puścić spalone, więc cieszę się, że no, ta nasza e, gra na linii, e, na linii spalonego nie została e, w żaden sposób ograniczona przez decyzje sędziowskie. Jeśli miałbym mieć jakieś zastrzeżenia to myślę, że co że, najmniej że, że trzech zawodników ralu powinno wylecieć. No oprócz Ramosa powinien wylecieć oczywiście Carvalho, chociażby za zatrzymywanie za piłki, piłki ręką, e, kiedy, kiedy na czystą pozycję wychodził Bojan, zdaje się, już, już nie pamiętam dokładnie. Pedro e, Pedro, Pedro. wtedy na, na, na, na czystą pozycję wychodził. E, plus zdaje się Las, też, też miał, miał fałd do, do, dosyć brutalny, także później już tam naprawdę odchodziły bardzo brutalne faule, Oprócz Chabi Alonso miał ten fał, oprócz, oprócz Ramosa myślę, że jeszcze jedna, dwie czerwone kartki e, mogły spokojnie mieć miejsce w tym spotkaniu. Cicho, jak ty oceniasz sędziego? No, ja się, ja się trochę obawiałem tego, tego sędziego przed meczem, natomiast teraz a, absolutnie nie mogę mieć do niego zastrzeżeń. Um, nie, wiem, nie wiem, czy w tym trzecim golu, czy przypadkiem to nie było minimalnego spalonego, czy tam Villa ja się nie wychylił za, za, za tego obrońcę. Um, natomiast um, jeśli chodzi o te. Ta, zgadzam się, Karwalio powinien wylecieć, to, to mógł dać czerwoną kartkę za to. Um, mógł trochę ostrzej faktycznie sędziować pod koniec. Um, natomiast też mógł odwizdać karnego na, za fal na, na Ronaldo, no bo. No bo to była taka sytuacja powiedzmy miękkie karny, prawda? Mógł móg, móg, móg zagwidzać, nie musiał. Natomiast generalnie jak na hiszpańskiego sędziego tym bardziej, którzy, którzy no uważam, że nie są nie są najlepsi na świecie. Sędziowie hiszpańscy to, to myślę, że całkiem jeździ to poprowadził. Pozwalał grać, generalnie pozwalał na walkę. Absolutnie nie wypatrzył wyniku ani obrazu meczu w żaden sposób. Może ja się odnosię, od, odniosę też do sędziego, bo uważam, że właśnie trochę Trochę się pogubił już w drugiej połowie sędzia, pozwalając na ostrą grę, to znaczy, bo przez cały mecz jakby pozwalał na twardą męską grę, ale już w drugiej połowie, kiedy Real jakby z desperacji trochę już zaczął, no, przeginać, możemy powiedzieć, no i tam zachowanie Ramosa, czy Lasa, Kedira też miał czy Chabi Alonso. Du, du, dużo zawodników miało tam ostre, ostre wejście już bez piłki właśnie. To, to było najgorsze, jakby że bez piłki już oddawali nasi zawodnicy piłkę. Dopiero potem było wejście i myślę, że trochę się pogubił i pozwolił, właśnie on pozwolił na tę ostrą grę. No i to się skończyło awanturą na koniec. Ramos wyleciał z boiska, jeszcze trochę poodpychał Pujola i Szawiego. No, czy, Puyo nie ma żalu, oczywiście, że nie ma żalu, bo wygrał 5-0. Ale jeszcze, jeszcze jest sytuacja, ciekawe pytanie, się nasuwa. Jak oglądaliście ten mecz, czy zauważyliście na przykład, bo Ram, Ramos jest jakby kolegą, bo to, to, jest, to jest reprezentant Hiszpanii i na boisku jakby nie widać tej jakby... Oni trochę się chyba nie lubią. Jakby. Czy, czy uważacie, że ta, z, Ramos nie lubi się z zawodnikami Barcelony? Jakby To było trochę widać tam boisko z tym, w tym zachowaniu, na przykład właśnie jak odepchnął Szawiega, jak już schodzą do szatni. Chodzi mi o to, że y, też w gazetach y, y, czytałem właśnie takie opinie, czy, czy, czy, czy taki mecz nie może powstać atmosfery też w, w reprezentacji Hiszpanii. Wiem, może to jest naciągany temat, no ale jak uważacie, y, czy takie zachowanie może, może powodować y, jakby... No jakieś napięcia w, w samej reprezentacji Hiszpanii, bo jednak to nie wyglądało za dobrze, to zachowanie. Tak samo parę razy tam VIA został dopchnięty przez Casiasa, bo tam y, y, y, chciał Casillas szybciej piłkę. Nie wiem, czy, czy, czy, czy macie takie wrażenie, że, y, że coś jest nie tak? Mm, nie, wiem, nie wiem, jak to jest na, na, na tym poziomie, ale podejrzewam, że, y, że, że tutaj... Y... Po prostu przy, przy takich emocjach w takim meczu y, nikt nie, nie, nie zwraca uwagi na to czy, czy, czy ktoś jest reprezentantem czy nie. I myślę, że no Pujol powiedział, że takie rzeczy po prostu zostają na boisku, a on, on jakby został potraktowany poza Messi najgorzej przez, przez, przez graczy Realu w tej awanturze całej. Nie spodziewałem się, żeby to jakoś szczególnie wpłynęło na, na atmosferę w, w drużynie. Jeżeli by się, się tak mogło zdarzyć, ewentualnie po prostu Ramosa można z tej reprezentacji wykluczyć, jeżeli by tam jakieś, jakieś, jakieś spięcia miały być. Natomiast on odepnął szawiego bo Xavi, to nie było tak, że Xavi sobie stała do niego, podszedł, go odepnął, Prawda? po prostu tam były cały czas jakieś płótnie o, o Messiego, więc to były sytuacje boiskowe e, tym bardziej już Casillas opichający Wille, żeby, żeby szybciej wykonać jakiś, jakiś rzut piłką. absolutnie nie, nie, nie, nie napotrywałbym się w tym jakiejś afery Jeszcze zanim oddał Ci Tomek głos, to chciałem powiedzieć bo y, to, stąd to pytanie bo właśnie gdzieś w jakiejś hiszpańskiej gazecie na stronie internetowej był filmik y, z reprezentacji Hiszpanii obrazujący y, y, jak szawi temperuje trochę Ramosa, bo Ramos tam swolował. nie pamiętam w jakim to było meczu, ale sfalował kogoś i szawi podbiegł do niego i tam go odepchnął i Ramos zaczął się z nim stąd, stąd to pytanie i stąd ta jakby dyskusja. Wiem, to jest naciągane i może taki plotkarski serwis teraz będzie, plotkarski podcast, ale jak sądzisz Tomek? Czy masz jakieś, masz jakieś odczucia z tym związane? Ramos, Ramos znany jest z tego, że, że jest dużym niedojrzałym dzieckiem. Jego, jego zachowanie w ogóle nie było dla mnie zaskoczeniem. Myślę, że, że w kadrze i tak zostanie, bo tam jednak nie, nie jest zawodnikiem, który ma dużo dużo, dużo, gadania, jest, dużo dogadania jest co najmniej 6-7 zawodników, którzy, którzy są o wiele ważniejsi w tej reprezentacji, więc jeśli będzie trzeba spokojnie go e, utemperują, no, no, jestem trochę za, za, za, za zaskoczony zachowaniem Ramosa, nawet zachowania Casillas'a, prawdę mówiąc, nie zauważyłem no zawodnicy Realu już powinni się przyzwyczaić do tych porażek, no, to, to, to nie jest dla nich coś nowego, więc nie wiem, nie wiem skąd masz skąd skąd takie nerwy później, co, coś, coś normalnego coś, coś normalnego, Ramos Ramos, Casillas, no, no już po raz kolejny przeżywają to samo, więc nie wiem dlaczego cały czas robią to samo, oczekują innych efektów no, jest, to, jest to dziwne, jest to dziwne na koniec szerzenia. Może jeszcze Tomek ci, chciałem ciebie spytać, kto jest twoim zdaniem, kto był zawodnikiem meczu, kto się najbardziej wyróżnił e, ze strony Barcelony? E, myślę, że Chavi. Chavi, Chavi. E, zawodnikiem meczu dla mnie, tak. A ty cicho nie masz do kogoś wyróżnienia, nie wiem, z Realu może, albo z Barcelony, kto, ktoś cię zaimponował? Nikt mnie nie zaimponował, nikt mnie nie rozczarował bardziej niż inni, więc ja bym tu nikogo nie wyróżniał w żadną stronę. Jednej dużej nie wszystko wyszło, innej nic nie wyszło i to koniec historii. Tak więc dziękuję Wam za udział w tym podcaście i zapraszamy na kolejne podcasty. Dziękuję Ci Cichoniu. Dziękuję. Dziękuję Ci Tomku z Dzięki Poznania. Bardzo. Czy też maszcie tam taką ziemię jak my w Krakowie? Dużo śniegu? Dużo śniegu, ale oczywiście dzisiaj jest gorąco. <śmiech> jest gorąco. Dokładnie tak samo jak w Krykowie. Tak więc dziękuję, do widzenia. Zapraszamy na kolejny podcast i odwiedzajcie naszego bloga, odwiedzajcie bloga Tomka, do, do którego będziecie mieli. mieli linka pod podcastem i Real Service także odwiedzajcie. Do zobaczenia.